Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko, co my rocznie jest tajemnicze znajdziesz zaszczyt, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 2 lipca 2022 roku. Słuchacie właśnie 401 nawiedzanego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami tropiciel z Icharnam Szymas. Cześć wszystkim. Zapraszam Was na polowanie na potwory i umieranie i na recenzję gry Bloodborne Gra Karciana. Bloodborne, The Card Game, gra karciana. w Polsce wydawcą jest Portal Games, być może słyszycie jak potrząsam pudełkiem, ja nie mam wydania polskiego, mam wydanie anglojęzyczne, dostałem je w tym roku na urodziny, bardzo dziękuję za prezent i w oryginale wydało to wydawnictwo CMON, Cmon, Simon, Kmon, nie wiem. Jak to przeczytać? W każdym razie ta gra doczekała się polskiej edycji od Portal Games. Jej autorem, znaczy autorem tej gry, nie polskiej edycji jest Erik M. Lang. No i co znajdziemy w pudełku? Jest to gra hardziana, więc znajdziemy karty. Patrzę na pudełko: 87 kart to są karty broni, potworów 5 tabliczek dla, właśnie, tropicieli. 5 dysków zdrowia dla tropicieli, 75 blat ICO, czyli tokenów tętnień krwi, w polskiej wersji językowej bodajże, 16 dodatkowych kartonowych tokenów i 3 customowe kości dla potworów. Jest to gra według pudełka dla od 3 do 5 graczy w wieku 14 plus lat na 30 do 60 minut. Co mogę powiedzieć? Tak, dla 3 do 5 graczy, im więcej osób, tym pewnie zabawa będzie lepsza, bo będzie bardziej skomplikowana od strony takiej strategiczno-taktycznej, to zaraz rozwinę. My też graliśmy właśnie ze znajomymi w 5 osób i w takim zestawie graczy no sprawdza się mechanicznie bardzo dobrze. Ten wiek 14 plus dotyczy pewnie tematyki, no bo zbieramy de facto krew, zabijamy te potwory, one są trochę przerażające, jak zobaczymy na samych kartach. Więc ten wiek 14 plus wynika pewnie z tej kwestii. A czas gry... Myślę, że 30 minut no to jest taka naprawdę absolutnie dolna granica, do której no, pff, może gracze znający tę grę na wylot i tacy, którym uda się wylosować akurat w miarę prostych przeciwników, to może im się uda jakoś przejść całość, jedną taką całą rozgrywkę w 30 minut. Nam to raczej zajmowało więcej. I myślę, że tak właśnie 40, 45, 50 minut to powinien być taki orientacyjny czas do godziny. Nasza pierwsza gra w ogóle była dużo dłuższa. Po pierwsze dlatego, że uczyliśmy się mechanik, dopiero poznawaliśmy tę grę i nie mówię o samym czytaniu instrukcji czy czymś takim, bo to opracowaliśmy jeszcze przed pierwszą grą, ale właśnie mimo wszystko uczyliśmy się jej, a dodatkowo jeszcze przypadkiem uznaliśmy, że nie będziemy wybierać sobie ostatniego przeciwnika, finałowego bossa, a wylosujemy go i wylosowaliśmy postać, która sprawiała, że w miejsce każdego niepokonanego potwora wchodził kolejny. I tym samym zapętlała nam się rozgrywka, bo kiepsko nam szło, więc nie zabijaliśmy potwagów, w ich miejsce wchodziły nowe i graliśmy długo, naprawdę długo, ale powiem wam, że to absolutnie nie zepsuło nam gry. Bawiliśmy się dobrze i czuliśmy się trochę jak w grach From Software, bo Bladboard no to jest właśnie Source Like od Studia From Software. Gra, w której no, nie jest lekko, gra konsolowa i no, akurat Bladboard nie jest komputerowy, ale inne gry tego studia, które tworzą specjalny podgatunek gier komputerowych, elektronicznych, konsolowych właśnie wspomniany Souls-like, gier bardzo trudnych, wymagających, w których można łatwo zginąć, no to tutaj do pewnego stopnia ten klimat dało się odczuć. I dało się też odczuć go przez to, że po prostu mamy tutaj grafiki z gry konsolowej. Po części to są po prostu screenshoty. Część grafik, no to pewnie została jakoś wyrenderowana przy pomocy silnika gry. Nie tworzono ich specjalnie pod grę. Nie mam tu jakichś specjalnych rzeczy, których nie znają gracze, ale to, co wybrano, prezentuje się dobrze. Tam znajomi, którzy ograli na troszkę się czepiali tam dwóch kart, że tamte grafiki nie są Jakoś dopieszczone, tylko to po prostu są kadry z gry, ale cała reszta im się podobała. No i osobom, które w grę nie grały, też ta oprawa graficzna się bardzo podobała, i też trzeba przyznać, że całość jest jako ta gra jako produkt, jako rzecz materialna sprawia bardzo dobre wrażenie. Mamy dobry papier, dobrą tekturę, przykładowo te okręgi do zaznaczania życia, takie spinery to jest gruba tektura dwa takie okręgi spięte właśnie kawałkiem plastiku dobrze wszystko jest przycięte wycięte, także one się nie niszczą gdy je obracamy widać właśnie bardzo wyraźnie tę cyferkę która jest na drugim okręgu w ogóle świetny gadżet taki bardzo uprzyjemnia grę, dużo lepsza rzecz niż zaznaczanie sobie życia przy pomocy po prostu jakiegoś żetonu na karcie, która ma 1, 2, 3, 4 cyferki po prostu i tak dalej. Yy, I karty też wyglądają dobrze, tekturka, jeżeli chodzi o pozostałe tokeny, te tekturowe, gruba, dobrze wycięta z wypraski, wszystko wyszło bez żadnego problemu. I też yy, mamy tokeny takie plastikowe, przepraszam, nie wiem czy to jest czysty plastik, czy jakiś tam inny podobny materiał ale one mają kolor właśnie taki czerwonawy, no bo to są te tętnienia krwi i jeszcze zostały doprawione czymś innym, jakimś brokatem czy czymś i dzięki temu prezentują się po prostu dużo lepiej tak wizualnie. Kostki są po prostu w porządku, a i pudełko jest jeszcze bardzo ważne, bo w samym pudełku też mamy, nie wiem jak to ująć, teraz mi uciekło słowo, mamy tak wycięty plastik, żeby idealnie pomieścił nie tylko karty, ale też na przykład tokeny, kości i tak dalej. Normalnie za takie rzeczy płaci się dodatkowo i to są zazwyczaj rzeczy wykonywane gdzieś tam na zlecenie pewnie na jakiejś hz 3D, a tutaj to mamy w standardzie, że po wyjęciu wszystkich żetonów, tokenów, kart z tych wagaczków strunowych i po prostu tej folii, którą czasami to jest zapieczone. Możemy je potem ułożyć w pudełku tak, żeby to nie latało. Wszystko ma swoje miejsca przewidziane ku temu i ode mnie za to też ogromny plus. No i teraz jeżeli chodzi o samą rozgrywkę. Nie ja ją tutaj wam przybliżę, ale tak bardzo skrótowo pobieżnie. Jeżeli was interesują szczegóły, sorry to jest podcast, więc też mam ograniczone możliwości. Jeżeli chcecie, no to odsyłam na kanał Geek Factor, który nagrał przystępną wideo instrukcję. I tam też pokazał właśnie poszczególne elementy z bliska i omówił całą rozgrywkę tak naprawdę łopatologicznie, krok po kroku. Ja wam jedynie zajawię, jak to wszystko wygląda, zwłaszcza, że mam wersję anglojęzyczną i nie znam też części terminów. Z polskiej instrukcji, więc jeżeli macie polską grę i chcecie się za, za, dowiedzieć, jak się gra, no to odsyłam do Gig Faktora Ogólnie to jest karcianka. Każdy z graczy jest tropicielem i ma walczyć z potworami. Na ręce mamy 5 kart podstawowych i każda walka składa się, każda gra składa się z 10 walk z potworami i bosami które wyciągamy właśnie trochę losowo stali i jedną walką z ostatnim bossem. Ten ostatni boss ma jakieś umiejętności specjalne, które wpływają na przebieg całej gry, czyli w zależności od tego, jakiego ostatniego bossa wylosujemy czy wybierzemy, no to sama rozgrywka też może przebiegać ciutkę inaczej. Przykładowo jeden boss zmniejsza maksymalne zdrowie wszystkich graczy z 8 punktów na 6, inny boss zwiększa ilość potworów w grze i tak dalej, i tak dalej. To nie są może zmiany przełomowe, tak? W ogóle wywracające wszystko do góry nogami, przynajmniej jeżeli chodzi o tych bossów, z którymi my graliśmy do tej pory, ale ma to realny oddźwięk potem w rozgrywce, więc bardzo nas to ucieszyło. No i każdy gracz zaczyna z pięcioma kartami, ma trzy bronie, i dwie dodatkowe karty, jedna z nich to karta transformacji, czyli po prostu taki, takie czekam, tak? pozwala wstrzymać się w pierwszej turze z podjęciem decyzji odnośnie tego, z jakiej broni korzystamy i mamy też kartę snu, sen to jest mechanika, która pozwala nam zresetować sobie karty na ręku, no bo te zużyte trafiają na kupkę kart odrzuconych, pozwala nam także zapisać postępy, i odzyskać maksymalne zdrowie. Więc zaczynamy w pierwszym kroku wyciągamy jedną z tych pięciu kart podstawowych lub też jeżeli już mamy jakieś ulepszone bronie no to wyciągamy którąś z tych innych broni i zagrywamy je wszyscy na 3-4, a potem rozpatrujemy w kolejności od pierwszego aktualnie gracza do ostatniego. W drugim kroku ci gracze, którzy się wstrzymali w pierwszym z wyborem broni, mogą podjąć decyzję i dorzucić właśnie kartę broni. A Nie mogą, tylko muszą. Chodzi o to, że niektóre bronie działają tylko wówczas, jeżeli reszta graczy na przykład nie rzuci karty tego samego typu. Albo część kart wpływa na bronie danej kategorii, więc jeżeli na przykład nie wiemy, czy nasza karta będzie miała duży przebieg na rozgrywkę, możemy się wstrzymać w pierwszej turze, zobaczyć co zagrali inni, chyba że inni też się wstrzymają i wtedy stwierdzić, dobra, ta karta teraz nie ma sensu, albo właśnie sens ma. W trzecim kroku działają karty z tak zwanym efektem natychmiastowym, przykładowo bronie palne mogą zadawać natychmiastowe obrażenia przed innymi brońmi, mamy też różne inne efekty natychmiastowe, to robimy właśnie w kroku trzecim i potem następuje krok czwarty, czyli atak potwora. I to jest pierwsza świetna rzecz tutaj w mechanice. Potwór atakuje przed graczami. Oczywiście mamy te efekty natychmiastowe i w pewnych sytuacjach można zabić potwora zanim się roży w ogóle, ale jeżeli nie skorzysta się z tej okazji, no to potwór atakuje pierwszy. I mamy trzy specjalne kości. Zieloną dla potworów łatwych, żółtą dla potworów średnich i czerwoną dla potworów mocnych, trudnych. Różnią się tym, jak duże wyniki można nimi wyrzucić tak bazowo, czyli tam, nie wiem, zielona ma chyba 1,2, żółta ma 1 2, 3 a czerwona ma już chyba czwórkę nawet. Ale co istotne, każda z nich ma też pola z plusikiem. Pole z plusem oznacza, że do tej cyferki, którą tam mamy, typu 1 z plusem, 2 z plusem, yy, rzucamy jeszcze raz kością i dodajemy wynik. Jeżeli rzucimy 2 plusy pod rząd, no to trzeba tą kością rzucić trzeci raz. Jeżeli rzucimy 3 plusy pod rząd, to trzeba nią rzucić czwarty raz. I to jest piękne, bo sprawia, że nawet yy, potwór prosty z zieloną kością może de facto zadać duży damage, jeżeli będziemy mieli pecha. I to jest trochę jak w grach z From Software możemy mieć pecha i po prostu potwór, mimo tam, że się staramy, że już mamy jakiegoś skilla, dziabnie nas i, nie wiem, zrzuci nas w przepaść czy coś. Też tak jak w tamtych grach można łatwo zginąć, tak samo tutaj. To nie zdarza się wprawdzie często, bo nam na kilka godzin gry zdarzyło się może ze trzy razy, że rzeczywiście ten wynik był wysoki i to też dwa razy był wysoki, nawet nie przez to, jak rzucaliśmy kością, a bardziej przez zastosowanie efektów specjalnych innych kart, ale właśnie się zdarza i to absolutnie nie psuje rozgrywki, tylko dodaje draszczyk emocji i jest takim pozytywnym efektem losowym, zwłaszcza, że to działa na wszystkich graczy naraz. Każdy dostaje tyle samo damage'u, więc jak mamy pecha, to mamy pecha grupowo. I to działa naprawdę bardzo fajnie. Jeżeli przeżyjemy jednak ten krok, to w piątym kroku jako gracze zadajemy obrażenia potworowi, no i ilość zależy od tych kart, które wybraliśmy w kroku pierwszym lub drugim. Jeżeli zadamy mu nie wiem, dwa obrażenia i on ma pięć zdrowia, no to następny gracz zadaje zgodnie ze swoimi kartami i tak do ostatniego gracza. Zadając obrażenia zgarniamy tyle właśnie punktów zdrowia, tyle tych tętnień krwi, tych czerwonych żetonów z karty, ile zadaliśmy obrażeń. Jeżeli potwór ginie, dodatkowo dostajemy jeszcze na swojej karcie tropiciela punkty za trofeum. W zależności od tego, jakiego typu to był potwór, mamy trzy rodzaje trofeów. I to na koniec jest ważne przy podliczaniu punktów też. Jeżeli potwór przeżyje, no to ucieka. Jeżeli to jest boss, to jeżeli przeżyje, no to nie ucieka, tylko przechodzi do następnej tury, i po prostu trzeba go w końcu ubić. I tutaj, wiecie, że jesteście pierwszym graczem w kolejce i macie bossa, któremu zostały dwa punkty życia, to jest duża szansa, że to wy go po prostu dobijecie, wyzgarnie się trofeum. To ostatnie tętnienia krwi, a cała reszta obejdzie się smakiem. Chyba, że inni użyją efektów natychmiastowych, to może wtedy oni zabiją potwora i my obejdziemy się smakiem. Mamy więc taki element tutaj taktyczny. W kroku kolejnym martwi odzyskują zdrowie i losują kartę ulepszenia, więc śmierć nie boli aż tak mocno. Traci się niezapisane tętnienia krwi czyli jeżeli uzbieraliśmy trochę tętnień i zginęliśmy, no to on nam przepadają, ale poza tym nasze życie się resetuje, dodatkowo jeszcze losujemy ulepszenie, czyli broń z efektem dodatkowym, a osoby, które wybrały sentropiciela, śnią tutaj, odzyskują zdrowie, losują kartę ulepszenia, odzyskują zużyte karty, no mają sejwa Zagrane karty, które wcześniej trafiły na kubkę odrzuconych trafiają z powrotem na rękę no i można walczyć potem w kolejnej turze z pełnym zdrowiem, z pełnym ekwipunkiem i nie bojąc się, że śmierć zabierze nam dotychczas zebrane tokeny. W kolejnym kroku, siódmym, ostatnim, odrzucamy zebrane, te zagrane karty, przepraszam, nie zebrane, tylko zagrane. Zmieniamy pierwszego gracza, odsłaniamy nowego potwora, no i zaczynamy kolejną walkę. I tak jak mówiłem, bazowo przy 5 osobach tych walk jest 10 chyba, że przy bossach nam się to wyciągnie, no to wtedy może być więcej rund, chyba, że mamy jakieś specjalne karty, które coś tam powodują, no to też ta ilość rund się może trochę wydłużyć no ale to będzie minimum 10 rund plus walka z finałowym bossem jeżeli chodzi o klimat i fabułę ja nie mam playki, to też muszę zaznaczyć, więc nie grałem osobiście w Bloodborne, tak po prawdzie to oglądałem playthrough, ale też to już było tyle lat temu, że mało co z niego pamiętam, no pamiętam, że to był Souls-like i często wyświetlał się ekran You Died Zginąłeś, nie żyjesz i tutaj w tej grze też czuć troszkę tę souls likeowość. bywa naprawdę ciężko, gracze absolutnie nie są OP i nawet nie chodzi o to samo umieranie, bo tak jak mówiłem, u nas ono się zdarzało relatywnie rzadko, bardzo często rzucaliśmy na kostkach zero i dymadżu nam potwornie zadawały w ogóle, ale zawsze był ten lęk, nie? że kurczę, ja tu mam jakąś strategię, ja tu tak sobie karty rzucam i zbieram i tak dobieram ulepszenia, żeby wykorzystać jakieś tam efekty kart a tu w każdej chwili mogę zginąć i to naprawdę działa, nawet jeżeli nie ginęliśmy no to gdzieś tam to napięcie zawsze było i też właśnie super jest to że nawet jeżeli niektóre karty pozwalają na właśnie granie taktyczne i w pewien sposób na przykład pozwalają trollować pozostałych graczy i mieć nad nimi jakąś tam delikatną przewagę, tak ogólnie nigdy nie jest się całkowicie OP i to nie jest tak, że te karty pozwalają na takie rzucanie potem losowo zupełnie na stół, tylko cały czas trzeba myśleć, trzeba planować, trzeba jednak stosować jakąś taktykę i yy, może się okazać, że właśnie ta losowość demedzu przeciwnika nam tę taktykę zepsuje, ale to, tak jak mówiłem, samej gry nie psuje, bo wracamy do rozgrywki chwilę później, dodatkowo ze wzmocnieniem, a jeżeli... Straciliśmy dużo tętnień, to jest tylko i wyłącznie nasza wina, no bo być może byliśmy zbyt zachłanni, e, zbyt długo zwlekaliśmy z saveem, że się tak wyraża, z tym snem, tak z tą opcją snu. Wszystko zależy, e, znaczy nie wszystko zależy od gracza, ale nawet ta losowość, jeżeli nam coś psuje, no to tracimy tylko wtedy, jeżeli to my za bardzo ryzykowaliśmy. E, jak już mówiłem, ten potencjalnie duży damage. E, atakuje wszystkich równolegle, ale też wszyscy od razu wracają do gry zaraz po ewentualnej śmierci i takie sytuacje się zdarzają, ale wiecie, to też jest fajne, to jest coś bardzo emocjonującego, gdy nagle na przykład wszyscy gracze zginą, czy wszyscy poza tymi śniącymi. To nie jest wydarzenie irytujące, tylko właśnie gdzieś tam motywujące. Kurczę, tak teraz muszę zmienić strategię, muszę szybko coś tam przemyśleć, pozmieniać i tak samo fakt, że my zbieramy te tętnienia, no i wiadomo, chciałoby się ich coraz więcej, coraz więcej. Mamy na przykład kartę, której damage jest coraz większy, jeżeli mamy dużo kart odrzuconych, no ale jednocześnie, jeżeli mamy mało życia, no to może się okazać, że nie tylko nie zadamy damage'u, albo że jesteśmy ostatnim graczem w kolejce, no to nie starczy życia potwora, żeby do nas dojść, a ryzykowanie może sprawić, że Właśnie zginiemy, więc lepiej jednak zasejbować i to ciągłe myślenie tak, o potencjalnych skutkach naszych działań sprawia przeogromną frajdę. Bo to jest takie właśnie pvp VE. gracz na gracza i na otoczenie na środowisko, bo z jednej strony wszyscy gracze, czyli w naszym przypadku cała piątka walczy wspólnie z jednym potworem, Jednym na raz, tak? Ale jednocześnie każdy chce coś ugrać dla siebie, bo na koniec podliczamy, ile kto ma w sumie tętnień krwi, ile kto ma trofeów i no każdy chce być najlepszy, każdy chce wygrać. W związku z tym gracze mogą świadomie lub też nieświadomie utrudniać rozgrywkę innym. Każdy musi dbać o własny pasek zdrowia, pilnować, żeby właśnie nie zginąć. Każdy musi gromadzić tętnienia krwi i trofea i pilnować, żeby sejwować te, te tętnienia żeby co jakiś czas wchodzić w sen i zapisywać sobie zebrane punkty. Dlatego bywa tak, że potwór wydaje się prosty, ale nie wiem, większość graczy wybierze akurat sejwa i ci, którzy zostaną w grze, nie dadzą rady go pokonać. Albo ktoś będzie chciał obniżyć damage pozostałych graczy, żeby samemu zadać więcej obrażeń i zgarnąć więcej punktów potencjalnych, ale w ten sposób obniży go tak mocno, że potwór właśnie nie zostanie pokonany. I takich właśnie sytuacji jest tutaj sporo, że... Myślimy sobie jedno, wychodzi coś innego, no bo nie przewidzimy tego, co siedzi w głowie pozostałych czterech graczy i co rzucimy jeszcze potem na tej kostce. Też bywa tak, że właśnie chcemy użyć broni i jej ulepszenia, by zadać obrażenia przed innymi. Może być tak, że zadamy obrażenia wszystkim grającym i w ten sposób na przykład wyeliminujemy z gry osoby, które mają tylko jeden punkt życia aktualnie. możemy zmniejszyć obrażenia właśnie korzystającym z danego typu broni. Możemy sprawić, że my będziemy na jedną turę gdzieś tam nieśmiertelni będziemy otrzymywać obrażeń. Um... Cały czas planujemy swoje posunięcia, cały czas zwracamy uwagę na to, którzy w kolejce jesteśmy, jako którzy będziemy atakować. Cały czas zastanawiamy się, jakie karty rzucili pozostali gracze, ile oni mają aktualnie życia czy tętnień, czy jest szansa, że oni będą teraz wchodzić w sen i sejbować. Jest tutaj relatywnie sporo myślenia. Przy prostej mechanice dosyć, ale cały czas właśnie rozkminiamy i rozkminiamy. I oprócz tego aspektu taktycznego, strategicznego jest ten wątek, nie wiem, pokerowy, bo tak jak mówię, możemy trollować, trochę możemy blefować i to nawet nie chodzi o takie robienie innych graczy zupełnie w balon, ale nie, zaplanujemy sobie jakąś akcję tak? No i nie chcemy się zdradzić, żeby na przykład inni nie wiem, chcemy im obniżyć damage na konkretnym rodzaju broni, no to im tego nie powiemy, żeby nie wybrali innego typu broni. I czasami tak ktoś nas pyta, co robimy i nie chcemy po prostu tego powiedzieć. Czasami ludzie mówią, dobra, to rozwalamy, rozwalamy, no ale ktoś widzi, że mamy mało życia, no i tak będzie sejwował, tak nieważne co cała reszta, tam, do czego będzie namawiać. I dzięki temu jest tutaj masa emocji i tak się zastanawiam, czy można tę grę psuć innym. Tak? Czy może być tak, że ktoś z graczy może celowo po prostu utrudniać rozgrywkę innym i myślę, że do pewnego stopnia jest taka szansa, ale co istotne ten gracz wtedy nie wygra. Raczej, przynajmniej na razie nie udało mi się znaleźć takiej strategii, która psułaby zabawę innym, a jednocześnie dawałaby zwycięstwo. Jeżeli ktoś będzie chciał po prostu utrudniać innym rozgrywkę i samemu przegrać, jest taka opcja. Ale też po co ktokolwiek miałby to robić? Tak Raczej to nie ma żadnego sensu. Więc kolejny plusik dla gry. No i gramy sobie tak przez te 40-50 minut, 60 minut, dochodzimy do finałowego bossa, podliczamy punkty, zwycię zwycięzca się cieszy, a reszta chce się odegrać i gramy od nowa. Tego rozgrywka, mimo że godzina, to pewnie nie brzmi jak coś szybkiego, tak? ale ono, ona mija rzeczywiście szybko, taka godzinka. I Pewnie to nie jest gra do takiego ciągłego ogrywania bez końca, tak przez całą noc gdzieś tam ze znajomymi, ale na jakieś dwie, trzy rozgrywki na takiej właśnie pięcioosobowej imprezie myślę, że sprawdzi się doskonale. My na pewno będziemy do niej wracać, bo jeszcze nie wszystkich finałowych bossów przetestowaliśmy. Już mechanikę mamy fajnie opanowaną, gramy bardzo świadomie i... Fan jest niesamowity. Podsumowując, udało się oddać klimat oryginału, czyli Bloodborne i innych produkcji From Software. Ogólnie udało się zrobić coś, co nie jest Souls-like'iem w grze karcianej, ale do pewnego stopnia oddaje klimat mechaniki Souls-like'ów. Fizyczne karty i żetony prezentują się bardzo dobrze. Pudełko ma specjalne to wypełnienie, tak dopasowane do elementów i to wszystko po prostu z gratis w tym pudełku. Więc wielki plusik tutaj dla wydawcy. Zasady są przystępne, rozgrywka jest szybka i emocjonująca. Tak naprawdę nie znalazłem żadnych poważnych wad. Nie wiem, czego można by się przyczepić. No to nie jest nie wiem, gra która zwala z nóg i sprawia, że już nic innego się nie zagra, ale ode mnie to jest mocne 8-9, nawet na 10, tak? bo bawiłem się doskonale, wszyscy znajomi chwalili też. Tak jak często bywa tak, że na przykład nie wiem, ktoś jest niezadowolony, tak? że, czy komuś coś tam nie podejdzie, czy że jak ktoś przegra, to się wkurza. Tak tutaj mam wrażenie, że nie było w ogóle. Tego typu reakcji, że wszyscy gdzieś nam cieszyli się, czuli, nawet jak im nie szło, że no nie idzie mi, bo coś tam nie. Wiem, ktoś ma lepsze karty sobie wybrał, albo nie wiem, czegoś tam nie ogarnąłem, coś źle zaplanowałem. Czy tutaj miałem plan, ale zginęliśmy i mi to ten plan rozwalił, ale spoko, tak? Gram dalej, walczę dalej do końca, zbieram te punkcie czułam i wyjdzie lepiej super, wyjdzie gorzej, też spoko co mogę powiedzieć ja teraz szukam dodatków w przyzwoitej cenie, niestety ten anglojęzyczny, jak ostatnio sprawdzałem, kosztuje 150 zł za dodatek mały dodatek a niemieckojęzyczny jedną trzecią tego ale znajomi powiedzieli, że z niemieckojęzycznym dodatkiem grać nie będą nie rozumiem zupełnie, nie wiem o co mi chodzi, smuteczek w każdym razie naprawdę bardzo pozytywne zaskoczenie i też właśnie od strony horroru, no bo jesteśmy na jedzonym podcaście. Być to nie jest gra, która wzbudza jakiś tam wielki strach, ale no są te designy potworów z bladwą które są gdzieś tam upiorne, przerażające. Jest to ciągłe napięcie związane z tym, że co tę dużą rundę, tak, tę siedmiotorową dużą rundę, można w miarę łatwo zginąć. I nawet jak to się nie dzieje, no to gdzieś tam te emocje zostają. I właśnie pod tym kątem dla fanów tego typu wrażeń, tak, bycia w napięciu, e, mocnych emocji. Myślę, że to jest rzecz godna absolutnie polecenia. Więc polecam wam wszystkim Bloodborne grę karcianą. Polska wersja językowa, tak jak mówiłem, polskie wydanie od wydawnictwa Portal Games. Oryginalno od CMON. I tyle. Kończę na dzisiaj. Tradycyjnie już życzę wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.